Rzymian, rozdział szesnasty. A zalecam Wam Febę, siostrę naszą, która jest służebnicą zborów Kenchrei, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i dopomagali jej, gdyby Was w czymś potrzebowała, albowiem i ona dla wielu była pomocną, także i mnie samemu. Pozdrówcie Pryscyllę i Akwillę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za duszę moją szyi swoich nadstawiali, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w domu ich. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas, Pozdrówcie Andronika i Juniasza, krewnych moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, którzy i przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana i współpracownika naszego w Chrystusie i Stachysa, mego umiłowanego. Pozdrówcie Apellesa, doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są w domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, krewnego mojego. Pozdrówcie tych, którzy są w domu Narcyza, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patroba, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałowaniem świętym. Pozdrawiają was zbory chrystusowe. A proszę was, bracia, abyście dawali baczność na tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, której wyście się nauczyli i unikajcie ich. Albowiem tacy Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi słowami i wymową serca prostaczków uwodzą. Bo posłuszeństwo wasze wszystkim jest znane, przetoż raduję się z was, ale chcę, abyście byli mądrymi w tym, co dobre, a prostaczkami w tym, co złe. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod waszymi nogami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, a niech będzie z wami. Amen. Pozdrawiają was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, krewni moi. Pozdrawiam was w Panu ja Terciusz, który ten list pisałem. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski i brat Kwartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według Ewangelii mojej i opowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych milczeniem pokrytej, Lecz teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wierze. Jedynemu mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa, jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.